z Radio 9 Lubin audycja numer 105 przed mikrofonem Darek witam i zapraszam dziś w audycji wiadomości z kraju i ze świata a tuż po nich relacja z wystawy motocykli Harley Davidson jaką do 14 czerwca można oglądać w galerii Kuprum Marena. na koniec audycji rozwiązanie konkursu z podcastu numer 104 zapraszam do słuchania Czyliska policja aresztowała kobietę, która przemycała kokainę. Sam fakt przemytu nie dziwi, ale pomysłowość kobiety już tak. Zamiast wieść kokainę, na przykład w walizkach, miała ona walizki zrobione właśnie z kokainy. Kiedy funkcjonariusze postanowili przeszukać kobietę lecącą do Hiszpanii, ta zaczęła się denerwować. I miała czym? Kiedy policjanci wzięli jej walizki, te wydały się być podejrzanie ciężkie. Bliższe oględziny pozwoliły na rozwiązanie zagadki, okazało się bowiem, że obie torby zostały zrobione z mieszaniny czystej kokainy i plastiku. Każda z nich ważyła po 20 kg. Po poddaniu ich procesom chemicznym okazało się, że czysta kokaina ważyła 15 kg. Jedzenie przyprawy Kerry raz lub dwa razy w tygodniu może zapobiec rozwojowi choroby Alzheimera i upośledzeniom pamięci. Do takich wniosków doszli naukowcy z USA. Swoje lecznicze działanie Kerry zawdzięcza kurkuminie, występującej w szafranie. Kurkumina zapobiega odkładaniu się blaszek amyloidowych, które gromadząc się w naczyniach krwionośnych, powodują demencję i chorobę Alzheimera. Armia brazylijska odnalazła w nocy dalsze fragmenty francuskiego ERBasa, części skrzydła i fotele pasażerów. Wcześniej z Oceanu Atlantyckiego wydobyto ciała dwóch mężczyzn, którzy podróżowali poszukiwanym od minionego poniedziałku samolotem. Ponad 30 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko po przejściu wichury na północy Włoch. Kilkaset osób jest bez dachu nad głową. Największe straty zanotowano w rejonie Treviso, gdzie przeszła zrąba powietrzna zrywająca dachy z wielu budynków. Obrażenia odniosło tam 28 osób. Wichury szalały także w rejonie Lombardii. W Mediolanie natomiast obrażenia odniosły trzy osoby. Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy centrum San Francisco. Po wielkiej podziemnej eksplozji przez kilka godzin z jednej ze studzienek kanalizacyjnych buchał ogień. Pożar wybuchł w jednym z kanałów pod centrum miasta. Strażacy walczyli z nim kilka godzin. Policja ewakuowała mieszkańców okolicznych budynków. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał. Tymczasem w Niemczech 25 osób zostało rannych, w tym dwie bardzo ciężko. To bilans sobotniego wypadku w rejonie Eiffel właśnie w Niemczech. Kierowca ciężarówki nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Siła uderzenia była tak duża, że jeden z wagonów pociągu wypadł z torów. Rannych zostało 25 osób. Kierowca ciężarówki i maszynista pociągu w stanie krytycznym trafili do szpitala. Kradzież 360 metrów trakcji kolejowej spowodowała poważne utrudnienia w ruchu pociągów pomiędzy Tarnowskimi Górami a Tworogiem. Do czasu naprawienia szkody pasażerowie na tej trasie podróżują specjalnie podstawianymi autobusami. Przenosimy się do Poznania. Siedem jednostek straży pożarnej gasiło pożar opuszczonego budynku w Poznaniu. To już drugi pożar w tym samym miejscu w ciągu zaledwie ostatnich kilku dni. Najprawdopodobniej ogień zapruszyli bezdomni. Paliła się ostatnia kondygnacja opuszczonego budynku policji. Złe wykonanie spoin to główna przyczyna zawalenia się dysku obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce, który został uszkodzony w marcu tego roku. Budynek zostanie wyremontowany i oddany do użytku turystów już wkrótce. Wiadomości z Lubina. Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 20-letniemu mieszkańcowi Lubina, który podejrzany jest o ponad 30 kradzieży z samochodów na terenie powiatu lubińskiego. Sprawca zabierał wszystko, co było wartościowe. 3 czerwca policjanci z Komendy Powiatowej w Lubinie na podstawie zebranych informacji dokonali zatrzymania. Jak ustalono, sprawca od stycznia do czerwca tego roku okradał zaparkowane samochody. Trzy wypadki w minionym tygodniu, sześć od początku roku. To wszystko zdarzyło się w kopalniach polskiej miedzi po silnych wstrząsach. Bilans: zginął jeden górnik, a 17 innych zostało rannych. Jak twierdzi Marek Cypko, dyrektor generalny ds. górnictwa w KGHM, nie ma nic nadzwyczajnego w ostatniej aktywności górotworu. Staramy się jednak zwalczać skutki wstrząsów i tąpań oraz odprężenia dodał. To wszystko w tym wydaniu wiadomości podcastu Radio 9 Lubina. W 105. audycji już za chwilę relacja z wystawy motocykli. Zapraszam do słuchania. Polski Didroid. Podcast. Videocast. Forum. Do słuchania, oglądania i czytania.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 Cześć, Aloj Zgodo. Słuchaj, możesz coś do pisania? Ja, bo ja na chwilę z tej Ameryki dzwonia. Słuchaj, pisz www.beznazwy.net. Ja. Słuchaj, mi tu synki w tej Ameryce gadają, że to jest ponoć podcast. Polski podcast, ale on jest jeden na caluśkim świecie, co mi się w ogóle nie nazywał. No. Ja, chopie nie nazywał się i to jest polski podcast. www.beznazwy.net.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 No cześć, buziaki, pa! Obywatelu i obywatelko, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa ręka, Papa kafe. W audycji 105 z Copromareny Mareny legenda Harley'a, wystawa legendarnych motocykli i właśnie w tej chwili przy jednym z nich model 5 przez 18 lat, flagowy model z Milwaukee, wielu miłośników Harley'a, dolnozaworową 74 uważa za najpiękniejszą maszynę wyprodukowaną przez fabrykę Harley Davidson. Silnik dwuzaworowy i dwucylindrowy o pojemności 1200 cm3 o 32 koni mechanicznych. Rok produkcji to rok 1934. A ja zapytałem się zwiedzających tą wystawę, co właśnie o tej wystawie w Kopromarenie sądzą. Co się najbardziej podoba w tej wystawie? Wszystko, dzień dobry, wspaniałe motocykle, chrom, potężne silniki. Każdy mężczyzna chciałby taki motocykl. Czy tylko w tych nowszych modelach, czy również te prezentowane tam nieco dalej? Stare modele to perełki, perełki motoryzacyjne i to właśnie one miały początek, dały początek tych, tym wspaniałym maszynom współczesnym. Ale te stare motory mają swoją duszę i niepowtarzalny urok. Należy o tym pamiętać, oglądając te nowe. Podobają się też motocykle? No tak. Chciałbyś któryś z nich mieć? Mm, no myślę, że ten jest w no, taki. Podoba mi się ten. Czyli jednak, jednak ta klasyka i najnowsze modele Harley'a, tak? Tak. Panie, lubicie motocykle? Jasne, że tak. A co Wam się w tej wystawie najbardziej podoba? Motory. To są To Harley'e. To jest, to, to jest takie, takie maszyna, nie? Która Taka chodzi. Stary. Bardzo to są fajne są motory. No. Ch chcielibyście być posiadaczami takiego? No pewnie. No, jak... Jasne, że tak. Ja bym sama na podwórku, bym postawiła, tak by się stał. Nie, nie. Szkoda jeździć. No. Czy coś szczególnego Państwa zainteresowało w tej wystawie? Ten jeden motor. Szczególnie, dlatego może, że jest jednym z najstarszych chyba tu prezentowanych. Dokładnie, dokładnie. No, lubi Pan motocykle? Pewnie, że tak. <śmiech> Jeździłem i tak nie za bardzo to tak. Pieniędzy starcza, za małą za wypłatę, żeby sobie kupić coś. Co najbardziej w tej wystawie interesujące? Co najbardziej? Starsze motory po prostu są najlepsze. Starsza technika. Chciałby Pan być posiadaczem któregoś z nich? No, Jeżeli by było stać, to tak. Który z nich? Tak szczerze? No, tamte. A jego cena? No, gdzieś 15 tysięcy 16-20 euro. A to były wypowiedzi zwiedzających wystawę, a w tej chwili jestem przy motocyklu Indian Chef 340. Największym konkurencie firmy Harley Davidson okazały i wspaniały, który zobaczycie na stronie internetowej, to właśnie ten w kolorze czerwonym. Silnik dwuzaworowy i dwucylindrowy, również o pojemności 1200 cm sześciennych. Prędkość maszyny rozwija maksymalnie 120 km na godzinę i została wyprodukowana w roku 1940. Przypominam, podcast Radio 9 Lubin, słuchacie audycji numer 105. Jesteśmy na wystawie Legendy Harleja w Kuplu Marenie, a już za chwilę pierwszy utwór muzyczny dzisiejszego podcastu. tytuły utworów do dzisiejszej audycji przeczytacie w poście do podcastu numer 105, kolejny model tym razem z roku 1932 to druga fotografia jaką prezentuję na mojej stronie internetowej to RA, mały twin w jego powstaniu zadecydowały względy praktyczne i ekonomiczne, potrzebny był jako tani środek transportu Harley rok produkcji tej maszyny to rok 1932 32. Spójrzcie na fotografię i posłuchajcie kolejnego utworu. Przypominam tytuły i wykonawców znajdziecie w poście do dzisiejszej audycji. get Destruction and creation are the same thing after all. Naszej wizyty na wystawie Legenda Harley'a w Kupromarenie ciąg dalszy. Tour Glide to wyjątkowa zdolność do pokonywania długich tras i komfort podróżowania. Ten niebieski model zapowiadał kolejny rozdział w historii fabryki, wyznaczając kierunek, w jakim w najbliższym czasie będą podążać Harley'e. Był to V45 górnozawarowy dwucylindrowy silnik OHV o pojemności 1338 cm3. Ten motocykl turystyczny to naprawdę niesamowity kunszt. Mi osobiście najbardziej na całej wystawie się właśnie ten motocykl podoba. Przypominam, że dzisiejsze utwory w podcaście numer 105 pochodzą z serwisu Jamendo, a wysłuchacie podcastu Radio 9 Lubin. Jesteśmy dzisiaj z wizytą w Galerii Kupromalena, gdzie jest właśnie wystawa pod tytułem Legenda Harley'a. Lester's done it all. We can't afford to just ignore it right on the wall. Thin hurts and burdens like belly. Behind that nigga poopin'. Lester is a dimwit, and I've known my share of fools. He's down the system, and he's breaking all the rules. Przy kolejnym tym razem wojskowym modelu, jednym z najstarszych prezentowanych dzisiaj, pamiętający czasy II wojny światowej e, z, 1904, e, z 1924 przepraszam roku, model WLA-42 o przydomku Liberator. 88 tysięcy tych motocykli wyprodukowano do końca II wojny światowej. Był to ukochany motocykl polskich Harley'owców oczywiście również postarałem się o to, aby fotografię z tym motocyklem umieścić na mojej stronie internetowej. Przed nami jeszcze kolejny model, tym razem Sportster fantastyczny model lekko sportowy to motocykl, którego silnik to król mocy 3,4 mili pokonuje w 14 sekund, został nazwany ulicznik, ulicznym wojownikiem. Silnik górnozaworowy i dwucylindrowy a rok produkcji tej maszyny to rok 1968. A my posłuchajmy kolejnych dwóch tym razem utworów z serwisu Yamendo. Przypominam, że słuchacie podcastu numer 105, pro, wprost z kupromaryny, gdzie odbywa się wystawa motocykli Legenda Harley'a. jest jedne z największych gratek tejże wystawy, motocykle, które można kupić już od zaledwie 20 855 euro, to model chociażby Softail Fatboy z silnikiem o pojemności 1584 cm3. Ta cudowna maszyna jest wystawiana w specjalnym pomieszczeniu w całym ze szkła, który oblegają widzowie. Przypominam, że w audycji numer 105 rozmawiamy o Harlejach, a także słuchamy muzyki z serwisu Yamendo. Przed nami ostatni utwór dzisiejszej audycji. Przypominam, że nazwy wykonawców i tytuły utworów znajdziecie na mojej stronie internetowej w poście do dzisiejszego podcastu. Ja żegnam się z tej audycji i zapraszam do słuchania podcastu numer 106 już za dwa tygodnie. Do usłyszenia i cześć! You sleeping, all worn out and dreaming. You slept through the fall. Somehow knew your patient heart Was found The Fall of Grace I never cried. Na koniec obiecane rozwiązanie konkursu z audycji numer 104. Pytanie brzmiało, od kiedy i dokładnie przy jakiej ulicy otwarta jest Galeria Handlowa Indomo w Lubinie oczywiście od 16 maja i mieści się przy ulicy Zwierzyckiego numer 3 spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi na adresy mailowe mojego podcastu wylosowałem dwie osoby i upominki ufundowane przez Indomo otrzymują Halina i Grzesiek Halina i Grzesiek otrzymają oczywiście maile zwrotne z informacją, że to oni są szczęśliwcami Mam nadzieję, że wkrótce jakieś kolejne konkursy i że będą też jakieś chociażby drobne upominki. A tymczasem teraz już tak naprawdę do usłyszenia i cześć!